A nie potrafią mnie zrozumieć, moi najbliżsi mnie nie potrafią zrozumieć. Nie potrafią tego zrozumieć. No to jak chcą, żebym był, kurwa, starym, zgrzybiałym chujem, który chodzi, kurwa, i wszystkich wyzywa od kurwów, to ja taki jestem. Te kurwy, młode jebane, to kurwy, to kurwy są. Wszystko wyzywam. To taki jestem i taki będę. I chuj, bo widzę, że tu nie ma, nie ma co, to jest kurwa wszystko Popierdolony świat. Ja rzucam słowa na wiatr gdzieś daleko, żeby tu kurwa ludzie mnie obcy zrozumieli. Nie, chuj, pierdolę, koniec, kurwa. Kurwa i, i, i tu. Chuj tam dupę. Kili Manjaro to jest chuj! To jest chuj! Kili Manżaro, kurwa, przy moim problemie to jest taki